I przeszedł jeszcze jeden tydzień, a żadne zmiany nie zaszły w mojej dotychczasowej sytuacji. I zapewne cała kombinacja spaliła na panewce. Myślałem sobie i już spokojnie czekałem, kiedy wyślał mnie z kadrą do mojego pułku na front. Kończył się już miesiąc mojego pobytu w Peterhofie. Życie płynęło mi dość monotonnie i samotnie. Nie był to ów piękny pułk gwardii, w którym obsługiwałem służbę wojskową jako jednoroczniak. Żołnierz był inny, drobniejszy. jak było rosłych Małorusów czy nadbałtyckich Łotyszy lub Polaków z Lubelszyzny. Była to typowa kadra i od kolegów oficerów trzymałem się z daleka. W połowie października... Zawezwał mnie jednak pułkownik. Przeczytał mi rozkaz, że jestem odkomenderowany z pułku do dyspozycji Komitetu Wojenno-Przemysłowego. Zakomunikował mi to w formie bardzo uprzejmej i wyraził nawet żal, że kadra traci dobrego oficera. Nie mogłem jednak nie zauważyć pewnej ironii w jego głosie. Jeszcze jeden co – Umie się urządzić i wykręcić od służby na froncie – myślał zapewne. – Tymczasem używaj swobody. Dopiero za parę tygodni zaprzęgniemy cię do poważnej roboty – powiedział do mnie Władysław, gdy po przyjeździe do Petersburga z trudem udało mi się dostać do jego gabinetu, by oficjalnie się zameldować w Komitecie Wojenno-Przemysłowym. Był bardzo zajęty. Pełnił właściwie funkcję prezesa, gdyż Konowałow przebywał przeważnie w Moskwie. Drugi zaś wiceprezes, Guczkow, był w ciągłych rozjazdach swoim pociągiem sanitarnym. Bez przeszkód uzyskałem więc kilkudniowy urlop i odpowiednie dokumenty podróży, by w parę dni po wszystkich świętych wjechać do Mińska na ślub Mariety, córki mego szwagra Piotra Wańkowicza. Marieta zaręczyła się ze swoim dalekim kuzynem, Tolem Wańkowiczem z Kałużyc. Z trudem zdobyłem wolne miejsce w wagonie pierwszej klasy i zatłoczonym wracającymi na front oficerami i siostrami miłosierdzia. Pociągiem dotarłem do Mińska. Znalazłem Julię wesołą, ale dziwnie podnieconą. W rodzinie nie powiedziano mi ani słowa, lecz z trzecich ust dowiedziałem się, że w czasie przedstawienia amatorskiego, w którym brała udział, dostała silnego ataku nerwowego. Byłem tym bardzo zaniepokojony. Czyżby przeniesiona przez Moniuszków choroba zbliżała sięby by dosięgnąć Julię? Wesele Mariety odbyło się w ścisłym kółku rodzinnym. Był to już ślub wojenny. Panowie przeważnie w mundurach, panie w skromnych sukniach. Po ceremonii ślubnej w sąsiadującym kościele, fundacji Edwarda Wojniłowicza, przejechaliśmy do hotelu europejskiego na obiad weselny. Posadzono mnie koło bardzo miłej Rosjanki, generałowej Gudimy która moją szwagierką pracowała w szpitalu Czerwonego Krzyża. Musiałem przemawiać w imieniu rodziny panny młodej. Po weselu tolowie wyjechali do Kałużyc, gdzie tol gospodarzył. Urlop przeminął szybko. Julia nie dała się namówić na wyjazd ze mną. Nie chciała pozostawiać dzieci. Obiecała jednak, że na początku grudnia przyjedzie na parę dni. Żegnałem ją ze smutkiem, którego starałem się nie okazać. Wyczuła jednak mój nastrój, bo widziałem łzy w jej oczach. Pociąg ruszył. Długo stała na peronie, by zniknąć mi w końcu z oczu. Miałem niedobre przeczucie, że Julia oddala się ode mnie. Najchętniej wyskoczyłbym z pociągu i pozostał przy niej. Wjechałem znowuż w natłoczonym po brzegi wagonie. Wśród sióstr miłosierdzia zobaczyłem znajomą, która wracała z frontu. Widząc, jak jestem poruszony, starała się mnie uspokoić i dodać otuchy. Odcinek dwudziesty W połowie grudnia Władysław Żukowski zaprosił mnie na obiad do restauracji Subat. Razem z nami był Emanuel Nobel. Siedliśmy w oddzielnym gabinecie. Rozmawialiśmy o tym i owym i dopiero przy czarnej kawie i cygarach Nobel zaczął wyjaśniać, dlaczego zebraliśmy się oddzielnie, a nie na sali ogólnej. Zaznaczył, że nasza rozmowa jest ściśle poufna. Może... Nie jest panu wiadomym, że rząd rosyjski napotyka duże trudności przy tranzycie przez Szwecję sprzętu wojennego i materiałów dla rosyjskiego przemysłu. Zwrócił się do mnie. Z mojej strony robię co mogę, ale to nie wystarcza. Musimy dać również coś Szwecji, która ze względu na swoją neutralność jest dość ciężkiej sytuacji. Szwecja potrzebuje lnu, konopi. Makuchów i całego szeregu innych towarów. Towarzystwo Braci Nobel, którego jestem prezesem, zamierza w tym celu stworzyć przedsiębiorstwo handlowe, którego zadaniem byłaby wymiana towarów pomiędzy Rosją a Szwecją. Znaleźliśmy już nawet nazwę dla tego przedsiębiorstwa Nord Russe Company Limited, a po rosyjsku Sywierno Roskoje Obszczeństwo Wniesznie i Targowli Wymawiał tę nazwę jakby z lubością Przedsiębiorstwo to będzie finansowane przez Bank Azowsko-Doński Ciągnął dalej Prezes banku, Borys Abramowicz Kamienka Wyraził już na to swoją zgodę Tak się przedstawia sprawa w ogólnych zarysach Spojrzał na mnie uważnie Teraz chodzi o pańską zgodę. Czy przyjąłby pan na siebie kierownictwo tego przedsiębiorstwa tak z ramienia Komitetu Wojeno-Przemysłowego, jak i z ramienia Towarzystwa Braci Nobel, głównego udziałowca? Zaznaczam, że ze względu na toczącą się wojnę, przedsiębiorstwo to poza sprawami czysto handlowymi będzie działać w stałym kontakcie z ambasadą brytyjską w Petersburgu, — Ale o tym potem. — Czy przyjmuje pan tę propozycję? — Jakże przyjemnie byłem zaskoczony tą nad wyraz ciekawą ofertą. — Naturalnie — odrzekłem z entuzjazmem. — Mogę być tylko wdzięczny za zaufanie z pańskiej strony. — To bardzo dobrze — powiedział z zadowoleniem. — Znam rodzinę pana. — A Władysław... — Władysławowicz, — uśmiechnął się do Żukowskiego, — jest moim przyjacielem. — Mam więc wszelkie powody powierzyć panu ten poważny interes w tym przeświadczeniu, że będzie pan tym, co Anglicy nazywają the right man on the right place. A po chwili zastanowienia dodał. W tych dniach wprowadzę pana do ambasady brytyjskiej i przedstawię ambasadorowi Sir George'owi Buchananowi. Poznam pana również z generałem Brunströmem, posłem szwedzkim. Czy pan jest dobrym znawcą ludzi? Trudno mi sądzić, ale przypuszczam, że raczej posiadam trochę intuicji. Odparłem. W takim razie proszę, by pan zaszedł do mnie do biura. Sekretarz mój skontaktuje się z panem i ustalimy spotkanie. Wydam polecenie, by zameldowano pana niezwłocznie, bo do mnie nie tak łatwo się dostać. Zakończył z uśmiechem, podając mi rękę. Wyczułem, że chcę teraz zostać z Władysławem sam. — Zajdź do mnie dzisiaj wieczorem — powiedział Żukowski na pożegnanie. Podobałeś się Noblowi, powiedział Władysław, kiedy znalazłem się u niego w gabinecie. Nie uświadamiasz sobie, co to za potęga finansowa. Budżet Towarzystwa Braci Nobel w Rosji jest większy od budżetu Szwecji. Cieszę się, że umiesz rozmawiać z ludźmi tego typu, co Nobel. Jak najmniej mówić samemu, dawać rzeczowe odpowiedzi. I słuchać zainteresowaniem. Masz przed sobą jeszcze jedno spotkanie. Spotkanie z prezesem Azowsko-Dońskiego Banku, Kamienką. To jeden z największych autorytetów w świecie bankowym. Do pewnego stopnia trzęsie finansami Rosji. Jest on mało dostępny. Staraj się więc również jak najmniej mówić. A za to słuchać uważnie, co on ci będzie mówił. Kamienka jest Żydem i wcale się z tym nie kryje. Wspomaga bardzo gminę żydowską w Petersburgu. Umysł ma bystry. Nigdy nie ma czarąk w żadne niepewne interesy. Dyrektora Banku Międzynarodowego, słabnego mitki Rubinsteina, nie puszcza na próg swojego banku. Tutaj... Nie bardzo rozumiem Żydów. Wydaje mi się, że z jednej strony prowadzą solidarnie swoją narodową politykę, a z drugiej strony są tacy rozbieżni. A może tylko dla nas? W każdym razie ostrzegam Ciebie przed mitką Rubinsteinem. W tajnej komisji dumy, do której należę... Ale pamiętaj, to nie może wyjść poza naszą rozmowę. Pamiętaj, mamy już poważne materiały... Że były minister wojny, Suchomlinow, był przekupywany przez Niemców, a mitka Rubinstein był pośrednikiem. Zarząd Towarzystwa Braci Nobel zajmował olbrzymi, nowocześnie urządzony dom mieszczący się nad Jekatierinińskim kanałem. Mało widziałem tak luksusowo urządzonych wnętrz. Ściany wykładane marmurem, kandelabry, masywne machonie, a na ścianach holu obrazy szwedzkich malarzy, a wśród nich pejzaże lilie forsa. Majestatyczny Szwajcar w Liberio, przy tej złotem i z piersią obwieszoną medalami, czekał na mnie u wejścia. Emanuiu Ludwikowicz rozkazał, abym zatelefonował do jego sekretarza, kiedy pan nadejdzie. Proszę podać mi swój płaszcz, powiedział tonem ceremonialnym. Po chwili zbiegł po schodach młody człowiek, ubrany w elegancki szary garnitur. Po przedstawieniu się zaprosił mnie do swojego gabinetu i połączył się telefonicznie z Noblem. — Emanuił Ludwikowicz, prosi pana, rzekł po chwili. — Dzień dobry, panu. — rzekł Nobel, wstając na powitanie za olbrzymiego biurka. — Pojedziemy zaraz do kamienki. Wyszliśmy razem z gmachu. Przed podjazdem czekał Kary, wspaniały rysak, założony do lekkiego, otwartego powoziku. — Azowsko-Danzkoj Bank — rzekł krótko Nobel do swojego kuczera. — Wjechaliśmy na anewski prospekt I na rogu ulicy Morskiej skręciliśmy w prawo. Azowsko-Doński bank mieścił się również w okazałym gmachu przy ulicy Morskiej niedaleko od Arki Triumfalnej wychodzącej na Plac Dworcowy. Wnętrze banku na mój gust było jednak zbyt przeadowane marmurami, obrazami, ale było to wnętrze imponujące. Znalazłem się tak nieoczekiwanie w luksusie nieznanych mi dotąd potęg finansowych. Szedłem za Noblem, który z kolei czuł się tutaj jak u siebie w domu. Szliśmy szeregiem korytarzy wysłanych miękkimi kobiercami, nim stanęliśmy przed drzwiami, do których Nobel zastukał. — Proszę! — odezwał się głos z wewnątrz. Weszliśmy do obszernego gabinetu, którego podłoga była pokryta puszystym dywanem. Za biurkiem sał barczysty mężczyzna... Średniego wzrostu, otyły, o typowo samickiej twarzy i czarnych jak węgiel oczach i włosach, był gładko ogolony. — Zdravstwujcie, emanuił Lidwykowicz. Zawołał przyjaźnie, wyciągając za niego rękę. — Przedstawiam wam, dragoj Borz Abramowicz, przyszłego dyrektora naszego towarzystwa. Kamienka spojrzał na mnie badawczo. Pan jest szwagrem Władysława Władysławowicza. Od niego dowiedziałam się o pańskiej życiowej karierze. Dobrze, że jest pan w dyrekcji Wileńskiego Banku Ziemskiego, co znaczy, że pan jest nieco obznajmiony z interesami bankowymi. Chociaż u nas to całkiem inna gałąź bankierstwa. Zamyślił się chwilę, po czym powiedział, — Jaka szkoda, że stracili panowie takiego prezesa, jak pan Montfił. — To jest nie od pamięci człowiek. znowu chwilę pomilczał, przypatrując mi się i nagle spytał z rozbrajającą szczerością. — Spodziewam się, że pan nie jest antysemitą? — Uważam — odpowiedziałem zaskoczony — że Żydzi również innymi narodami mają prawo walczyć o swoją niezależność. — Ma pan rację — rzekł. — Tylko wśród nas również nie wszyscy są tego warci. Dlatego z góry ostrzegam pana, aby trzymał się pan z daleka od Banku Międzynarodowego i Mitki Rubinsteina. Niech pan nie wchodzi z nimi w żadne transakcje. — Ja będę służył panu w każdej sprawie swoją radą i pomocą. Mam nadzieję, że w styczniu wszystko już będzie gotowe. Zwrócił się do Nobla. Statut zatwierdzony będzie, więc można przystąpić do spraw związanych z zadaniami towarzystwa. Tu odwrócił się w moim kierunku, o których pewnie Emanuił Ludwikowicz panu już powiedział. Pan ma u mnie z góry dobrą markę. Zaśmiał się. Wyciągając do mnie rękę na pożegnanie, bo tak Emanuiwu Ludwikowicz i Władysław Wysławowicz są członkami Rady Nadzorczej naszego banku. Zostałem widocznie zaakceptowany, bo w drugiej połowie grudnia Emanuel Nobel wezwał mnie do siebie z poleceniem, abym się zajął wyszukaniem niewielkiego, ale przyzwoitego lokalu dla przyszłego towarzystwa i abym ten lokal Ładnie umeblował. Szczęśliwie udało mi się znaleźć piękne parterowe pomieszczenie w domu położonym pomiędzy ulicą Milionną i nadbrzeżną kanału Mojki, o dwa kroki od Pałacu Zimowego, Galerii Ermitaż i Budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Umeblowałem biuro w szwedzkim stylu i umówiłem czasu woźnego. Okazał się on bardzo porządnym, uczciwym i lojalnym człowiekiem. Pochodził z guberni Jarosławskiej i miał na imię Mikołaj. Przed Bożym Narodzeniem spotkałem się z Emanuelem Noblem na obiedzie u Cubat, po czym udaliśmy się razem do ambasady brytyjskiej mieszczącej się na nadbrzeżnej Newy, obok Ogrodu Letniego. Ambasada zajmowała obszerny dwupiętrowy, staroświecki budynek o nijakiej architekturze. Dom pomalowany był na kolor ceglasty i nie robił przyjemnego wrażenia. Z okien ambasady rozpościerał się jednak imponujący widok na szeroko rozlane wody newy, na fort leżącej na przeciwległym brzegu twierzy Pietro Pawłowskiej, i na świecący swoją pozłotą szpicy Sobór Pietro Pawłowski. Pozostawiliśmy nasze płaszcze pod opieką wygalowanego i majestatecznego portiera, po czym, prowadzeni przez angielskiego butlera w czarnym fraku, weszliśmy do obszernego gabinetu ambasadora. Przywitał nas ambasador Sir George Buchanan, Wysoki, suchy szkot orasowej twarzy, siwych, gładko przyczesanych włosach z monoklem w lewym oku. Sir George okazał się typowym przedstawicielem foreign office, a więc człowiekiem, który ma pretensje, że wie wszystko, a w gruncie nie orientujący się całkowicie w kraju, do którego go wysłano. Przebywał w swoim splendid isolation, pławiąc się we własnym snobizmie i rozkoszując się luksusem petersburskim stosunkami z rodziną carską i wielkimi książętami. Emanuel Nobel mało co sobie robił z tej wielkości i w to nie dość poufałym zaprezentował mnie ambasadorowi. Sir George przywitał się ze mną uprzejmie, ale i zimno. Znając od dzieciństwa mentalność angielską, zachowałem również ton lodowatej uprzejmości. Prens Pierre Jasławski Wydało mi się, że Nobel celowo użył tytułu, by zmiękczyć chłodny stosunek ambasadora do mnie. Jest poniekąd rodakiem Waszej Ekscelencji, bo po babce jest Szkotam. Jak nazwisko pańskiej babki? – spytał ambasador, na którym tytuł mój zrobił widoczne wrażenie. – McDonald – odrzekłem. – Z jakich McDonaldów? – spytał. – Wszyscy prawdziwi McDonaldowie są sobie równi – odpowiedziałem. – Jeżeli zaś ekscelencję to interesuje, to linia mojej babki należy do McDonald of Clan Ranald jest z linii wodza a więc z linii niezależnych władców wysp zachodniej Szkocji. — Oho! — rzekł Sir George. — Widzę, że pan dobrze zna historię klanów szkockich. — Rozumiem — zwrócił się do Lobla — że pryns Pierre ma nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko... Będzie mnie regularnie informować o sprawach związanych z tranzytem materiałów wojennych przez Szwecję i o sprawach, o których przed miesiącem rozmawialiśmy z panem. Zgadza się. Odpowiedział Nobel. Chodzi tylko o wyznaczenie dni, które najbardziej odpowiadałyby waszej ekscelencji. Z powodu moich zajęć i częstych wyjazdów poza gmach ambasady nie mogę określić dni. W każdym razie... — Mr. Pierjasławski będzie natychmiast w ambasadzie przyjęty, szczególnie gdy sprawa będzie ważna. — Chciałbym, aby był pan w ambasadzie przynajmniej raz w tygodniu. Zwrócił się do mnie i żeby wszelkie sprawy, referował mi pan osobiście. — Dobrze, jak się pan pozna z radcą ambasady. Sięgnął po słuchawkę telefoniczną. — Lindley? — — It's you? — spytał. — Proszę zajść do mojego gabinetu. Jest tu obecnie ekscelencja Emanuel Nobel i gentleman, o którym już przedtem panu mówiłem. Po chwili wszedł Lindley, rudawy Anglik o niebieskich, pozbawionych wyrazu oczach. Ubrany był z pewnego rodzaju nonchalancją szare ubranie. Po zaznajomieniu się z Lindleyem pożegnaliśmy ambasadora i prosto z ambasady angielskiej pojechaliśmy do poselstwa szwedzkiego. Poselstwo mieściło się również na nadbrzeżu Newy, ale w innej części, w dół rzeki, gdzieś za gmachem admiralicji. Krótki szardzień zimowy miał się ku końcowi. Przed paru dniami spadł śnieg. Sanna była przetarta. Karę rysaki Nobla niosły jak na skrzydłach niewielkie petersburskie sanki okryte ciepłym futrem niedźwiedzim. — No, — rzekł Nobel po chwili milczenia, — teraz odetchniemy w miłej atmosferze poselstwa szwedzkiego. Poselstwie szwedzkim było rzeczywiście przytulnie, ciepło i gościnnie. Po przedstawieniu mnie posłowi, miłemu, rosłemu i dobrodusznemu generałowi Bronstromowi przeszliśmy do saloniku jego żony. Pani generałowa, mimo swoich siwych włosów, miała jeszcze twarz młodą i piękną. Zachowała także śliczną linię swojej wysmukłej, wysportowanej postaci. — A gdzie jest pańska córka, generale? — spytał Nobel. — Jak zawsze, zapracowana w Czerwonym Krzyżu, Mamy pod opieką jeńców niemieckich. Nie ma pan pojęcia, w jakich okropnych warunkach przebywają ci ludzie więzieni gdzieś wśród lasów w guberni bołogockiej. Trzymani są w nędznych barakach, śpią na narach, w trzy piętra. Panuje tam teraz okropna dyzenteria. Może pan sobie wyobrazić, co się dzieje z tymi, co leżą na dole? Moja córka właśnie wróciła z objazdu i po tych oględzinach nie może przyjść do siebie, dodała pani bron nalewając nam do filiżanek herbaty. No, ale nie czas na te opowiadania. Było zacisznie i przyjemnie w tym pięknym saloniku wysłanym puszystym dywanem i umeblowanym ze zwykłą Szwedomą elegancją i komfortem. — Generale — rzekł na odjezdnym Nobel — polecam szwagra mego przyjaciela pańskiej szczególnej opiece. — Rozmawialiśmy o tym już przed miesiącem. Pan Piery jest dyrektorem naszego towarzystwa, liczę więc na pańską radę i opiekę. — A pana proszę? — tu zwrócił się do mnie. — Aby informował pan... — O wszystkim generała. A z generałem może być pan równie szczery jak za mną. Gdy siedliśmy do sań, Nobel powtórzył jeszcze raz. — Przed generałem nie potrzebuje pan ukrywać żadnych tajemnic, natomiast ściśle między nami. — Niech pan rachuje się z każdym słowem w ambasadzie angielskiej. W tym samym czasie dostałem kartkę od generałowej Gudzimy, że przyjechała z Mińska na stałe do Petersburga i ma wiadomości i list od mojej żony. Pojechałem do niej niezwłocznie. Generałowa mieszkała w elegancko urządzonym apartamencie przy ulicy Krycznej. Wręczyła mi list od Juli, który z pośpiechem przeczytałem w jej obecności. List był pogodny i najzupełniej normalny. Spytałem Gudimę, co myśli o jej stanie zdrowia. Pracowała u mnie w szpitalu i byłam z niej bardzo zadowolona. Była nad wyraz sumienna i swoim obejściem zyskała ogólną sympatię. Byliśmy jednak wszyscy trochę zaniepokojeni raptownymi przeskokami w jej sposobieniu, Od dni, w których była pogrążona jakby w ciężkiej melancholii, to znowu do okresu wielkiego ożywienia i chęci zabawy. Jeżeli mam być szczera, dodała po chwili, to odradzałabym panu sprowadzanie na razie żony do Petersburga. Pan prawdopodobnie jest cały dzień poza domem, a dla niej samej atmosfera Petersburga nie jest wskazana co innego wiosną. Ulokuje ją pan w teriokach, a tam, jestem przekonana, prędko wrócić do normalnego stanu. Zabierałem się już do wyjścia, gdy odezwał się dzwonek i służąca zaanonsowała pułkownika Łukomskiego z żoną. Niech pan nie odchodzi. Zatrzymała mnie Gudima. Musi pan koniecznie poznać książąt Łukomskich. To tacy mili ludzie i moi wielcy przyjaciele. — uśmiechnęła się zachęcająco. — Ninoczka, chodź prędzej. Zawołała w stronę korytarza. — Chcę was poznać z moim przyjacielem z Mińska, kniaziem Pierjasławskim. Do buduaru weszli księstwo łukomscy. Ona wysoka, czarna, przystojna brunetka w typie gruzińskim. On nie mniejszy wzrostem, elegancki pułkownik konnej artylerii gwardii. Od razu poczułem do nich sympatię. Nie zauważyłem, jak szybko czas mi minął w ich towarzystwie. Zaprosili mnie do siebie na następny wieczór. Łukomscy zajmowali wielki apartament przy ulicy Strymiannej. Mieli jedną córeczkę będącą pod opieką starej Angielki. Biedna miała bardzo słaby wzrok, co było nieustanną troską księżnej. Wieczór u Łukomskich był niezwykle miły, ujęty byłem ich bezpośredniością, życzliwością i gościnnością. Mieszkając w Astorii, spragniony byłem domu, a z nimi czułem, jakbyśmy znali się od lat. — Niech pan przychodzi do nas jak najczęściej, tak za prosto! — pożegnała mnie księżna Nina. Od tego dnia stałem się jakże częstym ich gościem. Łukomscy, jak i Gudima, wprowadzili mnie do wielu domów tego najsympatyczniejszego odłamu arystokracji rosyjskiej, który trzymał się z daleka od dworu. Takimi były salony pięknej księżnej Nataszy Szerwaszydze, żony oficera pułku huzarów gwardii, przebywającego na froncie. Mieszkała przy ulicy Mochowej i co wieczór zbierało się u niej kilka osób. Do stałych gości należał poseł belgijski Hrabia Lescaje, poseł hiszpański Hrabia de la Vignaca, wreszcie poseł włoski Markis Carbetti di Ribapolla. Grywano tam w karty i to zapewne dość drogo. Nie brałem udziału w grze, natomiast lubiłem się tam po prostu zasiedzieć słuchając inteligentnych rozmów. Bywałem też w domu księcia Oboleńskiego, komendanta Petersburga, wreszcie u starego księcia Kurakina, znanego oryginała, spirytysty i zbieracza starych monet. Kilka razy z Łukomskimi brałem udział w jego sławnych seansach spirytystycznych. Na wezwanie przybywał duch podoficera Sokołowa, który między innymi przepowiedział dokładnie śmierć Rasputina. Po raz pierwszy w życiu ujrzałem materializację ducha. Trwała ona dobrych kilkadziesiąt sekund. Prawie wszystkie wieczory miałem więc zajęte i szybko zasymilowałem się wśród tych doskonale wychowanych, kulturalnych ludzi. Ujmowali mnie swoją uczynnością, lojalnością i sercem, jakie potrafili okazywać swoim przyjaciołom. Niestety... Przyjęcia odbywały się zwykle wieczorem i zaciągały się do późna w nocy. Nadszedł dzień Bożego Narodzenia. Wigilię spędziliśmy wspólnie z rodzicami u moich szwagrostwa żukowskich. Na wigilii byli Sewerowie Czetwertyńscy, pan Roman Dmowski i Stanisław Bańkowicz Senior. Były to wszystko tuzy narodowej demokracji, która faktycznie jako jedyne ugrupowanie reprezentowała polską politykę w Rosji. Słuchałem w skupieniu rozmowy politycznej, gdy po Wigilii usiedliśmy przy czarnej kawie i cygarach w obszernym gabinecie mojego szwagra. Nie wszystko, co mówił pan Roman Dmowski, trafiało mi do przekonania. Od czasu do czasu... Porozumiewaliśmy się wzrokiem ze Stanisławem Wańkowiczem. Według nas program polityczny Dmowskiego nie uwzględniał naszej litewskiej idei Rzeczypospolitej Jagiellońskiej. Dmowski chciał widzieć Polskę nawet w granicach uszczuplonych, ale zwartą, spoistą, bez domieszki innych narodowości zasiedlających ongiś obszar Rzeczypospolitej i z Rzeczą Pospolitą złączonych nie mówiąc już o Żydach, których pan Roman był nieprzejednanym przeciwnikiem. Co do Litwy, to Dmowski był zdania, że Polska powinna zgłosić swoje désinteresment w sprawie litewskiej i dać narodowi litewskiemu prawo decydowania samemu o jego własnych losach. Mój szwagier, chociaż ja sam należał do stronnictwa narodowego, I z ramienia tego stronnictwa miał mandat poselski w Dumie, był pod wieloma względami odmiennego od Dmowskiego zdania. Nieraz też w kole polskim miewał starcia z panem Romanem. Wkrótce Dmowski opuścił Petersburg i przez Szwecję przedostał się do Paryża. Nie było go już na Sylwestrze, który obchodziliśmy u rodziców. Ojciec... Wydobył kilka butelek starego Węgrzyna, przywiezionego z sył budyszek, a ja po drodze kupiłem kawior u Jelisjewa. Jako spóźniony gość przyszedł przyjaciel ojca z Akademii, profesor Mikołaj Leonidowicz-Szczukin. Ujrzawszy, ucałował mnie modą rosyjską w oba policzki. — Na koniec ciebie, Wirzu! — zawołał. — Widzę po że jesteś w konnych grenadierach, a szkoda, że nie w gadczyńskich kirasierach, bo to mój pułk rodzinny. — Wpakowałeś go do wojska. — Rzekł, zwracając cię do mojego ojca. — To przynajmniej teraz nie puszczaj go na front. — Chcesz? — To go zaraz urządzę w ministerstwie. — To już jego sprawa. — Odparł sucho ojciec. — No to co ty robisz? Jesteś na urlopie? — spytał mnie Szczukin. — Nie. — odrzekłem zawstydzony. Jestem przydzielony do Komitetu Wojennoprzemysłowego. Odcinek 26 Nie masz się czego wstydzić. Szczukin wyczuł moje zażenowanie i brak akceptacji ze strony ojca. Rozumiem twoje położenie. Zresztą wojnę uważam za przegraną. Widzę, co się dzieje na kolejach. Nie ma co mówić. Machnął ręką i z kurtuazją zwrócił się do mojej matki, dla której Mikołaj Leonidowicz żywił wielką przyjaźń i admirację. Wybiła wreszcie 12, Zaczął się rok 1916. Poza profesorem Szczukinem wszyscy byliśmy dobrej myśli. Szwagier przepowiadał zakończenie wojny, a my, składając życzenia, umawialiśmy się na spędzenie następnego Sylwestra już w syłgudyszkach. Na początku stycznia statut Towarzystwa Nord-Russe został ostatecznie zatwierdzony. Pierwsze zebranie odbyło się pod przewodnictwem Emanuela Nobla w gabinecie kamienki dyrektora Azowsko-Dońskiego Banku. Do zarządu powołano mnie jako dyrektora oraz Zmiechawa Benisławskiego, generalnego konsula duńskiego i dyrektora wschodniorosyjskiej linii okrętowych i Excelencje Nazarowa Rosjanina, dyrektora Petersburskiej komory celnej. Zatrudniłem szybko do skrały zespół pracowników. Buchalterem został Polak Na sekretarkę zaangażowałem pannę Arapow, wychowanicę Instytutu Smolnego i kuzynkę dowódcy Pułku kirasierów Gwardii. Była to starsza osoba władająca doskonale paroma językami. Poza tym przyjąłem dwie maszynistki i młodego człowieka z Warszawy, pana Luksemburga, brata adwokata, którego narzucił mi kamienka, a z którym miałem następnie sporo kłopotów gdyż naraził nasze towarzystwo na kilka tysięcy rubli strat. Następne zebrania zarządu odbywaliśmy raz na tydzień, już w naszym lokalu, zwykle w czwartek. W styczniu udało mi się przeprowadzić transakcję ze Szwecją, na której towarzystwo sporo zarobiło, wysyłając do tego kraju transporty makuchów lnianych za co Szwedzi przysłali do Rosji wielką ilość karbidu. Zaczynałem zajęcia o dziesiątej rano. Po załatwieniu korespondencji jechałem na godzinę do Wileńskiego Banku Ziemskiego, bo nadal wchodziłem w skład dyrekcji. Obiad jadałem zwykle u Cubat, gdzie w razie czego mogłem się zobaczyć z Noblem, Benisławskim i Władysławem Żukowskim. Po południu. Miałem zwykle moc interesantów, bo do moich obowiązków należał również nadzór nad tranzytem przez Szwecję. Niektóre cenniejsze towary i sprzęt wojenny ze względu na ich bezpieczeństwo musiały być przesyłane bardzo długą drogą, aż przez Haparande i Tornio, najbardziej wysunięte na północ stacje graniczne pomiędzy Finlandią a Szwecją. Haparanda leżała po szwedzkiej stronie, a Tornio po fińskiej. Ta głucha, mała mieścina, zaginiona w tundrach północy, stała się w czasie wojny jednym z najbardziej ożywionych ośrodków tranzytowych. Była to jedyna stacja graniczna bezpiecznej linii kolejowej, przez którą Rosja otrzymywała kontakt z Zachodem. Z powodu interesów miałam też sporo rozjazdów. Parę razy byłem w Moskwie, najczęściej jednak musiałam jeździć do Helsingforsu. Podróże do stolicy Finlandii lubiłem najbardziej. Jechałem wygodnie w wagonie sypialnym, wyjeżdżając wieczorem z Petersburga. Rano na dłuższym postoju podróżni tłumnie udawali się do sali restauracyjnej. Dwie stoły były zastawione z sutym szwedzkim śniadaniem, z niezliczoną ilością półmisków z mięsem, rybą, konserwami, serami oraz z doskonałym pieczywem i świetną kawą. Od masła począwszy, wszystko było niezwykle świeże. Finlandia już w porównaniu z Petersburgiem wyróżniała się swoim zachodnim poziomem życia. Linia kolejowa z Petersburga przez Terijoki, Wybork do Helsingforsu, przebiegała również przez śliczne, pagórkowate, porosłe świerkowym lasem okolice. W słoneczny dzień zimowy Krajobraz lśnił iskrzącą się białością śniegu na tle nieskazitelnego błękitu nieba. Zatrzymywałem się zwykle w hotelu Societats Husset. Czystość i komfort był nadzwyczajny, nawet w zestawieniu z petersburską Astorią, w której mieszkałem. Wojna wydawała mi się tam tak odległa, zresztą na froncie nie było poważniejszych zmian. Wojna przypomniała sobie jednak o mnie. W pierwszych dniach lutego zjawił się w moim biurze młody, sympatyczny Szkot, major któregoś z lepszych pułków szkockich przydzielony do angielskiej misji wojskowej, na której czele stał pułkownik Knox. Po wojskowym przedstawieniu się zameldował mi, że ma polecenie utrzymania z moim biurem ścisłego kontaktu. Chodziło o zabezpieczenia towarów angielskich przesyłanych do Rosji przez Szwecję i Finlandię. Chciałem go zaprosić na lunch do Cubat, ale uprzedził mnie, sam zapraszając do mieszczącej się niedaleko również pierwszorzędnej restauracji Donona. Wybrał stolik położony na uboczu. W czasie lunchu wypytywał mnie o możliwości rozwoju naszego towarzystwa. Obiecał nadesłać mi różne katalogi i udzielać informacji o angielskich materiałach i sprzęcie, mogących być przydatnymi rosyjskiemu przemysłowi wojennemu. Czy pan jest w kontakcie z Komitetem Wojennoprzemysłowym? spytał mi m.in. Jak najbardziej. Odpowiedziałem. Jestem dyrektorem Nordrus także z ramienia tego komitetu, a nie tylko Towarzystwa Braci Nobel. Mój szwagier, poseł do... Dumy, Żukowski jest również wiceprezesem Komitetu Wojenno-Przemysłowego. To świetnie się składa! — rzekł zadowolony Szkot. — Wyczułem jednak, że najprawdopodobniej wiedział przedtem o wszystkich moich powiązaniach z Komitetem. — Gdzie pan stale mieszka? — spytał. — Powinienem być z panem w stałym kontakcie. — W Astorii. — odpowiedziałem. Wyczułem, że pytaniem tem również chciał sprawdzić posiadane o mnie informacje. O, ktoś świetny hotel. Tylko nie zawsze bezpieczny. Odpowiedział jakby przygotowany do udzielenia mi tej informacji. Czemu? spytałem, bo jest infiltrowany przez wywiad niemiecki. Radzę więc panu nie zostawiać nigdy w swoim numerze żadnych tajnych dokumentów. Nie mam tam nic takiego, odpowiedziałem. Jeżeli są tam jakieś papiery, to wyłącznie osobiste. No tak, tak. Ale w związku z tranzytem sprzętu angielskiego mogą zajść przypadki, że papiery w pańskim posiadaniu mogą trafić do rąk niemieckich. Dlatego proszę pana w imieniu angielskiej misji wojskowej o zachowanie jak najdalszej ostrożności. Dziękuję za ostrzeżenie. — I przyjmuję do wiadomości, co pan mi powiedział. — Odrzekłem. — Czy w ciągu lata również zamierza pan mieszkać w Astorii? — Pytał dalej. — Niestety tak. Choć ze względu na przyjazd żony zamierzam wynająć willę w Teriokach nad morzem i tam zapewne będę spędzać weekendy. — To może będziemy sąsiadowali, bo my z żoną również zamieszkamy w Teriokach. Rozsaliśmy się przyjaźnie. Zrobił na mnie dobre wrażenie, choć zdawałam sobie doskonale sprawę, że mam do czynienia nie z amatorem, lecz z zawodowym pracownikiem wywiadu. Po lunchu pośpieszyłem do zarządu braci Nobel, aby zakomunikować Emanuelowi Noblowi o tej wizycie. W jego gabinecie, gdzie zastałem przystojnego, wysokiego Szweda, mówiącego świetną angielszczyzną, Nobel zapoznał mnie ze swoim gościem, panem Gestolagerkrancem, przedstawicielem szwedzkiego syndykatu zapałczanego. Dobrze się składa, bo oto jest dyrektor Nordruse, o którym z panem mówiłem. Skoro pan powróci ze Szwedcji z konkretnymi już propozycjami, to porozumiemy się z Nordrusy, który będzie pańskim pośrednikiem. Powiedział Nobel do pana Lagerkranca, po czym zwracając się do mnie dodał – Jest to transakcja na parę milionów rubli i możecie na tym trochę zarobić, o ile uda się wam dostać odpowiednią ilość wagonów z torniu do Petersburga. Po chwili Lagerkranc pożegnał się z nami. Kiedy zostaliśmy sami, Zakomunikowałem Noblowi o dzisiejszej wizycie oficera brytyjskiego. Nie był zdziwiony. — To znaczy, że wszystko idzie pomyślnie — rzekł. — Dziękuję, że trzyma mnie pan w toku sprawy. Teraz proszę, aby pan nie wspominał nikomu, a szczególnie Anglikom, ani słowa o przewidywanej transakcji z syndykatem szwedzkim. Kilka dni po tej rozmowie Szkot zaszedł do mojego biura I zaprosił mnie na party do brytyjskiej misji wojskowej. Zwykle co miesiąc urządzamy party w naszym lokalu, na które zapraszamy również wybitniejszych Rosjan, pisarzy, dziennikarzy, muzyków. Wyjaśnił. Misja wojskowa mieściła się w pobliżu ulicy Michajłowskiej i hotelu europejskiego. W ciemnościach zimowego wieczoru Trudno mi było ją odnaleźć. Party była angielsko-nudna. Wśród Rosjan nie spotkałem nikogo z wybitnych lub znajomych osób. Poznałem natomiast dwóch młodych, cywilnych Brytyjczyków przydzielonych do misji wojskowej przez Foreign Office. Jednym z nich był Anglik John B. Hall, a drugi Mr. Murphy, Irlandczyk. Wyczułem, że obu zależy na kontakcie ze mną. Hall okazał się później bardzo wartościowym i godnym zaufania człowiekiem, natomiast marfileniem i blagierem. Hall zaprosił mnie na lunch do Donona. Anglicy, widać, preferowali te restauracje. Opowiadał mi, że został wysłany do Petersburga, by nauczyć się po rosyjsku, którym to językiem zaczął już mówić wcale biegle. W trakcie rozmowy wkazywał duże zainteresowanie działalnością Nordrusy Wiedział już, że za kulisami tej instytucji stoją Szwedzi z trzech potężnym Emanuelem Noblem na czele. Moi nowi angielscy przyjaciele odwiedzali mnie zwykle co tydzień, zapraszając na lunch do Donona. Domyślałam się, że nie płacą własnymi pieniędzmi, nie siliłem się więc na rewanż. Pod koniec stycznia przybyła do Petersburga szwedzka delegacja handlowa. Rozmowy odbywały się w biurze Nord Rusya. Wieczorem Emanuel Nobel wydał przyjęcie w salach klubu kupieckiego, najdroższego i najbogatszego klubu petersburskiego. Klub mieścił się przy prospekcie Nowo-Isaakowskim. Oprócz przyjezdnych Szwedów Wśród zaproszonych gości było całe poselstwo szwedzkie z generałem Braunströmem na czele. Był Kamienka, dyrektor Azowsko-Dońskiego Banku, był mój szwagier Żukowski oraz był również ekscelencja Timir Jaziew, mój były szef w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie, a obecnie minister przemysłu i handlu. Byłem na wielu przyjęciach, ale bankiet, z którym wystąpił Nobel, Przeszedł wszystko, co dotąd widziałem. Nie wspominam o stosach kawioru, wędzonego jesiotra i przekąsek, jakich dotąd nigdy nie jadłem. O nie miałem na widok dań, paszczetów, serów, start śledzi, olbrzymich rozmiarów rozbefów, które wjechały na sale na kółkach w towarzystwie samego szefa kuchni ubranego w śnieżnej białości fartuch i wysoką nakrochmaloną czapkę na głowie. Podawano przesmaczne jarząbki na grzankach w sosie z czerwonego wina, górjewską kaszę, nalewano wódki najprzedniejszego gatunku, ciągle odkorkowywano butelki wina, w tym Röderera. Potem były owoce, słodycze, likery, koniaki, kawa i najdroższe cygara. Nawet Szwedzi, znani ze swoich apetytów i swojej doskonałej kuchni, za nie mówili. Gospodarz wygłosił powitalną mowę do delegacji w języku francuskim, a następnie przetłumaczył ją na szwedzki. Przewodniczący delegacji szwedzkiej odpowiedział w języku angielskim. Ja z moim sąsiadem Szwedem rozmawiałem przyciszonym głosem po niemiecku. Przesiedzieliśmy w klubie prawie do trzeciej rano. Noc była mroźna, na niebie jarzyły się gwiazdy. Szwagier mój zaproponował, że odprowadzi mnie do Astoria, a tam znajdzie dorożkę, która odwiezie go na ligowkę. Czy można mówić o głodzie w Rosji po takim bankiecie? Przerwał milczenie. A jednak, mój drogi, głód już się gdzieś czai i zobaczymy, co będzie, jeżeli wojna potrwa dłużej. Mogą się zacząć rozruchy głodowe, a wtedy licho wie, co się stanie. Wiesz... Rosja stoi teraz wobec bardzo poważnych problemów ekonomicznych, a dalej i społecznych. Niestety ci, którzy kierują tym krajem są albo dbającymi o własne interesy, ślepymi i głuchymi, albo zdrajcami. Dąży się ostatnio do rozwiązania dumy, bo w dumie mówi się już otwarcie o zdradzie najwyższych czynników w państwie z Sarową na pierwszym miejscu. Nie są to tylko pogłoski krążące wśród posłów. Na to są już dowody. W tych dniach premier Gorjemykin ma ustąpić. Na jego miejsce car zamierza mianować szturmera, który nie tylko nosi niemieckie nazwisko, ale jest chyba i niemieckim Patriotą. Dokończył z ironią. Milczałem, a on po chwili zapytał. Ciekaw jestem, Czy te informacje o zdradzie doszły już do aliantów? Czy nie miałeś okazji rozmowy na ten temat z twoimi Anglikami? Jak wiesz, dopiero niedawno nawiązali kontakt ze mną. Odpowiedziałem. Od czasu pierwszej wizyty w ambasadzie brytyjskiej nie widziałem ponownie ich ambasadora. Jeżeli będziesz miał od nich jakieś ciekawe wiadomości lub spostrzeżenia, to — Podziel się ze mną — rzekł, a potem w zamyśleniu, jakby mówiąc do siebie, dodał — Dwie nacje, mongołowie i Niemcy odebrali narodowi rosyjskiemu jego duszę. — Mongołowie i Niemcy, a tych uskogłazych iż szkopów masz w Rosji wszędzie — powtórzył złowieszczo, żegnając się ze mną. Nadszedł najpiękniejszy okres petersburskiej zimy. Dni były dłuższe, sanna świetna, mróz był tęgi, choć w południe świeciło słońce, a śnieg olśniewał oczy swoją białością. Postanowiłem zrobić parodniową przerwę w moich zajęciach. Nie kryjąc się ze swoimi planami, wyjechałem na parę dni do Finlandii na Imatrę z jej sławnym wodospadem. Dzień był słoneczny, lasy pokryte grubą okiścią śniegu. Podciąg przejechał granicę fińską i po paru godzinach stanął w wyborgu. Tu przesiadłem się na lokalną kolej łączącą wyborg z Imatrą. Był już wieczór, gdy wysiadłem z pociągu. Przed stacją stało kilkanaście jednokonnych saneczek zaprzęgniętych w krępę finlandzkie koniki. W powietrzu panowała zimowa, majestatyczna cisza. Niebo było wyiskrzone gwiazdami. Sanna była wspaniała. Jeszcze na stacji po odejściu pociągu dobiegł szumu szum wodospadu. Szum ten potężniał w miarę zbliżania się do Imatry. Przejechaliśmy mostem zawieszonym nad skalistym wąwozem. W dole płynęła rzeka, która natrafiwszy na wysoki zapewne stumetrowy kamienny próg spadała z ogłuszającym hukiem spienionej wody w szerokie rozlewisko doliny. Szum był taki, że niepodobna było rozmawiać. W końcu sanki stanęły przed rząsiście oświetlonym, drewnianym hotelem zbudowanym w skandynawskim stylu. W holu na wielkim kominku jarzyły się gorejące kłody. Siedziało jeszcze sporo osób ubranych w narciarskie stroje. Prędko jednak znikli, by przebrać się na kolację. Sala jadalna była już zapełniona, gdy usiadłem przy zarezerwowanym dla mnie stoliku. Wśród gości jedynie ja byłem w mundurze. Nie było większych stolików, siedziały przeważnie pary. Zapewne wiele pobytów tutaj otoczonych było mgłą tajemnicy i czuło się, że większość gości woli zachować swoje inkognito. Po kolacji przeszedłem do holu, obstalowałem butelkę szwedzkiego ponczu i zapaliwszy cygaro wsłuchiwałem się w monotonny, usypiający szum wodospadu. Starałem się odgrodzić swojej samotności, nie mogłem jednak nie zauważyć siedzącej opodal pary. Pani była blondynką o typie szwedzkim, on dorodnym mężczyzną. Przypominał mi któregoś z baronów niemieckich, studiujących za moich czasów w Rydze. Czułem na sobie ich wzrok, a kiedy wstawałem z fotele, mężczyzna wstał również i podszedł do mnie. Przepraszam, że pana zaczepiam, powiedział. Nie chciałem tego robić wcześniej, bo zdawało mi się, że pan drzemie. Ciekawym, czy przypomina sobie pan mnie z czasów uniwersyteckich? Ach, naturalnie odrzekłem, poznając teraz po głosie barona von Schwanenburga, zaprzyjaźnionej z Arkonią korporacji Bałtyka. Widzę po pańskich epoletach, że jest pan w gwardii i to w pułku, w którym dawniej służyło wielu naszych Bałtów. Ja szczęśliwie nie muszę służyć w wojsku, będąc zwolniony z powodu zdrowia. Uśmiechnąłem się mimowolnie, gdyż miał sławę jednego z lepszych szermierzy. – Mieszkam sale w Helsingforsie – ciągnął dalej – prowadzę tam biuro handlowe, które pośredniczy wymianie towarów pomiędzy Szwecją a Rosją. Miałem mu powiedzieć, że również zajmuje się podobnymi sprawami, ale jego zachowanie, zbyt serdeczne jak na niemieckiego Bałta, wzbudziło we mnie nieufność. – To muszą być bardzo ciekawe interesy, szczególnie w czasie wojny – — odrzekłem wymijająco. Nie był profesjonalistą jak Szkot z brytyjskiej misji. Na jego twarzy pojawiło się rozczarowanie. — Kolega pamięta — zaczął poufale — że po męzu rzepiliśmy bruderszafta w lokalu Arconi. — Tak — odrzekłem. Pamiętam doskonale i pamiętam, że ty i Totek Radziwił byliście najsilniejszymi z burszów ryskich. Dodałem ironicznie. Zmieszał się. Co robi książe Radziwiłł? Spytał i nie czekając odpowiedzi wskazał na swoją towarzyszkę. Jeżeli nie jesteś zmęczony, to chciałbym ci przedstawić panę von Barleuwen. Jest bliską krewną hrabiny Klein-Michel i chyba znała radziwiła. Zaintrygowało mnie nazwisko hrabiny, na którą nieraz złożeczono w domu łukomskich i oboleńskich jako na osobę wpływową wśród kamaryli dworskiej Podeszliśmy obydwaj Pozwolisz, że przedstawię ci kniazia Pire Jasławskiego, mego kolegę z czasów uniwersyteckich Była bardzo ładna Niebiesko oka Wysportowana blondynka — Taką powinna być dzisiaj Cecylia, — pomyślałem naraz z tęsknotą o baronównie Wangenheim z Kleinspiegel. — Ależ ja pana znam dobrze z widzenia, — powiedziała ze śmiechem, podając swoją